komiks, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemniczy. znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 14 stycznia 2023 roku. Słuchacie właśnie 429 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan? A po tej stronie mikrofonu wita się z wami zaniepokojony pracownik placówki dydaktycznej Szymon Szymaściński. Witam Państwa serdecznie. Co takiego mnie zaniepokoiło? Otóż spotkanie z Growing my Grandpa. Czy kojarzycie? Takie tytuły jak Tamashi, Beckett, My Static Speaks My Name, The Cat Lady, Harvester, Darkwood, um, Inscription z ostatniego czasu, Lisa, The Painful, e, Catherine, e, Classic. Jeżeli tak, to pewnie lubicie dziwne gry. Dziwne gry w dużej mierze na PC, a więc być może kojarzycie także postać Jamesa Haleta. James Hallett, znany także po prostu jako James, James przez J, James przez Y, jest to twórca takich tytułów jak Water Womp World, The Well, Discover Our Bodies, Discover My Body, Lips Like Velum czy Via Negativa. I są to same horrory, dostępne na kanale, czy też nie wiem jak to ująć w sumie, na stronie Jamesa Jamesa na Ichio i 12 lipca 2022 roku jedna z gier Jamesa trafiła na Steama i było to właśnie GMG Growing My Grandpa, nie wiem, hodowla mojego dziadziej, dziadzi <ścoughs> i tytuł ten właśnie trafia na Steam, jesienią odkrywa go Marta Bednarek znana w sieci jako Emma czy Emaretta. I Marta uznaje, że jest to najbardziej pogąbana rzecz ever, jeżeli chodzi o gry i jej doświadczenia właśnie z rozgrywką, rozgrywką elektroniczną. No i w związku z tym, co robi, poleca mi w komentarzu. Na zasadzie Szymas, na pewno Ci się to spodoba. I masz to ode mnie jako prezent na Halloween. Ja wprawdzie w Halloween jeszcze w dziadzie go, w dziadzie go, w dziadzie nie grałem, ale po Halloween zimą przekonałem się, że Marta miała rację. Tak, to jest jest dosyć porąbana gra. Właśnie w trakcie rozgrywki nasuwają się określenia typu bizarre, weird, Fact up i trudno się temu dziwić, bo jest to indyczy horror, dokładnie rzecz ujmując, horror cielesny, a więc i horror science fiction, gatunek mocno niedoreprezentowany i współcześnie, i w sumie chyba tak ogólnie, e i opowiada o losach dziewczynki, i pewnego stworzenia, które ta dziewczynka hoduje w piwnicy i określa e, mianem swojego dziadka. Stąd właśnie ten tytuł, ta Growing My Grandpa. Większość niezależnych horrorów współcześnie, mam wrażenie, że jest symulatorami chodzenia, ewentualnie no była taka fala tytułów wykonanych RPG Makerem, ale ostatnimi czasy wydaje mi się, że na Steama właśnie wbija strasznie dużo Walking Simulators przy czym pojawiła się też nowa moda, jakiś nowy nurt poboczny w postaci tytułów mocno nawiązujących do estetyki retro i tym razem nie poprzez pikselową grafikę, a też mechaniki rodem z PlayStation 1, no maksymalnie 2. I mam tu na myśli chociażby gry od studia Torture, Star Video czy Puppet Combo. Wiecie, The Horror of, of Salazar House, Bloodwash, Murder House i tego typu tytuły. Tego się trochę pojawiło właśnie między innymi u tych dwóch e, deweloperów. E, no i w pewnym sensie GMG wpisuje się właśnie w taki nurt. Może nie w nurt gier z, PS, z PlayStation pierwszego, z pierwszej PS-ki, ale e, właśnie gier. Retro ma bardzo uproszczoną, umowną wręcz grafikę i w sumie też dosyć prostą mechanikę. Ta oprawa graficzna jest brudna, mroczna, doskonale oddaje klimat tej opowieści, pasuje do e, i tematyki bady horroru, i do miejsca akcji, i specyfiki czynności, które wykonujemy. E, narracja jest prowadzona z perspektywy dyrektora szkoły, e, no, pracownika, właśnie jednostki instytucji edukacyjnej do której uczęszcza Adrien Adrien to młoda dziewczyna chyba nawet jeszcze nie nastolatka ewentualnie bardzo młoda nastolatka która żyje w patologicznej rodzinie pisze straszne wypracowania na języku angielskim czy polskim, tak przekładając na nasze realia i wiemy, że jej rodzice nieustannie się kłócą, a gdy chcą się pozbyć dziecka, no to wydają jej jakieś absurdalne polecenia typu idź posprzątać w piwnicy. No i dziewczynka czyni to, właśnie słucha się rodziców, jest na tyle młoda, że posłusznie wykonuje te polecenia i w swojej opuszczonej, zaniedbanej piwnicy no co może znaleźć? Tak, Trochę takich typowych dla tego miejsca śmieci, kurzu, starych mebli i znajduje także przedziwną istotę. Przedziwną istotę, która wykazuje pewne funkcje życiowe i potrafi z biegiem czasu coraz bardziej upodobnić się do człowieka. Adrian, która jest właśnie dzieckiem w trudnej sytuacji życiowej, Wizualizuje sobie w tym czymś, w tej istocie swojego niedawno smarłego dziadka, z którym miała dobry kontakt, zapewne dużo lepszy niż aktualnie ze swoimi rodzicami, przy czym istota ta potrzebuje opieki. Dziewczynka musi ją karmić, uczyć ludzkiej mowy i po prostu regularnie jej doglądać. I to też czyni, a gdy opowiada o tym pedagogowi, no to my przejmujemy nad nią kontrolę i w takiej prostej grze point and click, nie wiem, z czterema mechanikami, z których część można od biedy nagrać minigrami, właśnie w takiej gierce osobiście zajmujemy się dziadkiem, dziadzią. Pracownik szkoły oczywiście wyraża zaniepokojenie tym wszystkim, co się dzieje, tymi historiami opowiadanymi przez Adrian, jednak długo bierze je za po prostu wymysł dziecięcej wyobraźni i wynik niezbyt dobrych warunków, warunków życiowych, tak, dziewczynki. Wiecie, dziecko z no, być może przemocowej godziny być może DDA wkręca sobie, że kimś tam się czy czymś opiekuje w tej piwnicy wymyśla historię o właśnie jakiejś istocie, nie wiem, jakimś żywym grzybie jakiejś kuli skóry, nawet ciężko to opisać tak naprawdę przez i oprawę graficzną i to jak to wszystko jest tutaj ukazywane w tej grze w jaki sposób to coś ewoluuje także. No i my w ramach rozgrywki przekonamy się, z czym tak właściwie mamy tutaj do czynienia. Dowiemy się, czy w piwnicy Adrian rzeczywiście istnieje jakiś dziwny symbiont. Czy jeżeli tak, no to czy jest niebezpieczny i jak duży wpływ ma na niego jego dieta. Bo tutaj wątek diety także się pojawia. Tego wszystkiego dowiecie się w trakcie rozgrywki, ja już więcej zdradzać nie zamierzam. Ten gameplay, o którym wspomniałem, przypominał mi omawianą w 206 nawiedzonym podcaście grę Stories Untold. Właśnie przez mocne pójście w retro, z jednej strony, bo jest wyrwany totalnie z dawno minionej epoki, ale z drugiej strony został na tyle unowocześniony, że nie jest zbyt toporny. Jedną z głównych mechanik jest po prostu sprzątanie różnych przestrzeni w tej piwnicy, czy, czy przestrzeni, czy nie wiem, mebli, szuflad i tak dalej. I wygląda to tak, że widzimy plansze na której są no nie wiem jakby jakieś śmieci czy zwały kurzu czy innego wyrodu i naszym zadaniem jest zmiana kursora na taki służący do sprzątania kliknięcie na taką kubkę śmieci w celu ich złapania a następnie kliknięcie na ikonę kosza w celu jak gdyby pozbycia się tych śmieci wyrzucania ich do kosza czynność Trochę toporna, monotonna, ale chociażby kosz można ustawić w trzech miejscach na ekranie, dzięki czemu ta właśnie potencjalnie mozolna czynność przebiega dużo sprawniej. Wciąż oddaje absurd tak, działań Adrien. To, że właśnie wykonuje czynność bezsensowną, cały czas jest dla nas jasne, ale nie odpycha nas to od rozgrywki i tak samo jest z innymi czynnościami. Karmienie na przykład naszej istoty, też jest nie do końca intuicyjne przy pierwszym podejściu, ale w gruncie rzeczy umówmy się, gdybyśmy mieli karmić jako dziecko dziwną istotę w piwnicy, to czy byłoby to intuicyjne i normalne przy pierwszym razie? No nie. Za drugim razem, za trzecim idzie już sprawniej, ale pierwsze podejście właśnie jest takie imersyjne, że tak się wyrażę. Ta oprawa graficzna, jak wspominałem, jest strasznie brudna. Dominują szarości z elementami zgniłej zieleni czy takiego rodzawego brązu, ale to na pewno z elementami. Większość tej gry to jest czerń i szarość. Przestrzenie są... Znaczy przestrzeń w ogóle tej gry jest prosta. Level design jest naprawdę w porządku, bo ta przestrzeń jest prosta, szybko można się w niej zorientować, mieści się dosłownie na kilku ekranach. I jako, że intriga dotyczy tej dziwnej istoty niewiadomego pochodzenia, to James czy też James e, poszedł tutaj mocno w ten bady horror. Wykreował e, istotę o takiej mocno-groteskowej formie. Wybrał estetykę, która strasznie mocno kojarzy się z Cronenbergiem ta nasza kreatura nie wygląda jak Venom, czy jak jakiś po prostu kosmita, jest bardziej jak, nie wiem, no, on też ma, on czy ona, ono, nie wiadomo nawet jak o tym mówić, to coś jest jak mięsisny grzyb momentami, czasami jak jakaś pulsująca tkanka, czasem ma wypustki, czy to w kształcie igieł, czy jakichś nie do końca wykształconych organów, wygląda jak efekt takiego totalnie nieudanego eksperymentu, jak jakiś odrzut biologiczny, odpad biologiczny, przepraszam. Taka groteskowa reprezentacja figury obcego wzbudza oczywiście głęboki niepokój, ale, co ciekawe, także mieszankę obrzydzenia, grozy i fascynacji. Właśnie w ramach przeszukiwania tej naszej piwnicy trafiamy na tę istotę, potem także na dokumentację medyczną, która przybliża nam odrobinę jej naturę. Ona jest całkowicie niezrozumiała dla dziewczynki, dlatego nie zniechęca naszej bohaterki do dalszego opiekowania się tą istotą, zaś dla gracza jest, no właśnie, jest poszerzeniem lore, ale nadal jest niezrozumiała trochę, bo to jednak jest dokumentacja medyczna. Już nie mówię o aspekcie językowym, bo jeżeli ktoś średnio zna angielski, no to tutaj może troszkę się odbić. Bo tak, jest, no, wiecie, malutkim indykiem, więc jest tylko w jednym języku, tylko po angielsku, A, ale to, to działa, tak, bo te trochę zawiłe, chociaż też nieprzesadnie, tak, do pewnego stopnia zawiłe medyczne wzmianki na temat naszej istoty, jeszcze bardziej stymulują, pobudzają naszą wyobraźnię. I właśnie to wszystko fascynuje. Do tego jeszcze. A przechodząc od samego horroru, dochodzi tło społeczne, bo Adrian czuje się obca we własnym domu, tak? Nie ma wsparcia od rodziców. Jej dziadek, czyli być może jedyna bliska jej osoba, zmarł niedawno, więc teraz tak mocno angażuje się w to nowe zajęcie. I horror, horrorem, ale właśnie hodowanie mojego dziadzi, boże jak to brzmi, to także po prostu smutna historia o dziecku z patologicznej rodziny. W pewnym sensie bez czy znaczy to tutaj są pewne przemyślenia, tak? Można rozkminiać, widziałem bardzo fajne komentarze yy, na Steamie na ten temat, ale w pewnym sensie to jest po prostu... Historia dramatu dziecka z elementami horroru cielesnego. I to czyni tę rozgrywkę, która zajmie pewnie około dwóch godzin na jedno przejście do pewnego stopnia emocjonalnym rollercoasterem, bo jak się trochę wczujemy w tę sytuację, to będzie nam przykro. tak? To jest smutna opowieść, najzwyczajniej w świecie. I wspomniałem o tej mieszance uczuć. No właśnie gracz zastanawia się oczywiście, czemu w ogóle zdecydował się kupić tę grę czemu zdecydował się odpalić tak dziwną i niedzisiejszą dzisiejszą grę, ale jednocześnie myślę, że będzie się dobrze bawił. Ja się bawiłem bardzo dobrze, odczuwałem silny niepokój w kontekście tej figury obcego, ale mimo to no właśnie ten strach mieszał się z ciekawością, zaspokajał jakiś taki mój wojeryzm. Mamy te kilka minigierek, które są niezwykle fascynujące i satysfakcjonujące. Są jak zaspokajanie jakiegoś fetyszu, jak taki zakazany owoc. Mamy na przykład ćwiczenie stron głosowych potwora, które jest totalnie chore w sensie. Minigierka jest prosta, jak załapiemy o co chodzi, no to właśnie każdy kolejny raz już idzie sprawnie ale to jest porąbane. I mimo wszystko właśnie chcemy, czujemy tak guilty pleasure, nie? że z jednej strony, Boże, co ja robię, z drugiej strony a ciekawe, do czego to doprowadzi, Nie czym to się zakończy, czy zakończy się sukcesem i tak dalej. Tak samo karmienie. Możemy nakarmić dziadzie niejadalnymi, na przykład rzeczami lub pewnym innym bytem odkrytym w piwnicy. I to już jest totalnie poryte, nie? to już jest ściana, za nią nie ma nic więcej, ale Właśnie my idziemy w to, tak? wchodzimy głębiej w tę historię i w te mechaniki, bo chcemy wiedzieć, czym to się skończy. Możemy postąpić różnie. Na przykład Emma od razu zignorowała zastrzeżenia dotyczące diety dziadzi, które pojawiają się gdzieś tam w fabule. Ja natomiast totalnie się pilnowałem, żeby wszystko zrobić zgodnie z zasadami przy pierwszym podejściu. Mamy dwa zakończenia w ogóle, o tym nie powiedziałem. W zależności właśnie od naszych decyzji, możemy do jednego lub do drugiego doprowadzić. Ale właśnie czułem cały czas, no też fascynacje, tak? Co się wydarzy, tak? Czy ten byt e, może pożywić się skorodowaną baterią, czy tam czymś innym, co pojawia się w świecie przedstawionym, e, czy właśnie wbrew zakazowi możemy coś tam zrobić? Czym to się skończy? Do czego to doprowadzi? Jak ten byt zareaguje? Nie? Czy, czy, nie wiem, będzie miał pretensje do nas, czy może mu to nie zaszkodzi? No bo w końcu diabli wiedzą, skąd pochodzi, jakie ma właściwości e, upodobania, nie wiem, jak to ująć, e, Zadajemy sobie te pytania i właśnie idziemy za ciosem, chcemy dowiedzieć się jak najwięcej. A deweloper James wie, że najbardziej straszy nieznane, więc nie odkrywa absolutnie wszystkich kart i nie mówię tutaj tylko o początku, ale i o zakończeniu całej historii. Mamy konkretne finały, ale nie odpowiadałem na wszystkie pytania. Dostajemy wgląd w dość bogate lore, ale bez tłumaczenia każdej jednej rzeczy od A do Z zostaje pozostawione wolne miejsce dla wyobraźni gracza. Musimy sobie pewne rzeczy dopowiadać i właśnie w takiej formie wydaje mi się, że to jest idealnie zbalansowane. Tak? Nie czujemy się totalnie zagubieni, możemy snuć konkretne teorie na temat różnych elementów tutaj świata przedstawionego i myślę, że każdy powinien być jakoś tam tym poziomem właśnie wprowadzenia gracza w świat przedstawiony zadowolony i jak lubię tak naprawdę, bo mówiłem, że Steama zalewają te walking simulators i no jest przesyt, ale mimo wszystko ja w miarę lubię tego typu też produkcje, o ile nie są oczywiście zbyt długie i przez to nudne, bo jeżeli, czytam w recenzji, że no w trzeciej godzinie łażenia po kiepsko y, zaprojektowanym levelu, gdzie co chwila człowiek się jeszcze y, zacina na przestrzeniach, bo, bo gra jest robiona przez jedną osobę czy trzy osoby na krzyż i jest niedopracowana, no to w trzeciej godzinie zaczyna się dziać coś ciekawego, no nie, no to wtedy ja odpadam, a tutaj właśnie y, bardzo się cieszę, że dostaliśmy coś innego, y, coś, co się mocno wyróżnia na tle różnych innych horrorowych produkcji. Y, to jest no właśnie, Kronenbergowe Tamagotchi, no bo de facto właśnie opiekujemy się jakąś istotą, tak karmimy ją, puczymy ją, nie wiem, bawimy się, jeżeli można tak to nazwać, doglądamy jej codziennie, sprzątamy wokół niej, w gruncie rzeczy, więc tak, można to tak chyba określić, że jest to Kronenbergowe Tamagotchi z elementami właśnie przygodówki. I tak obiektywnie, no, no dla przeciętnej osoby to pewnie będzie, nie wiem, 6-7 na 10, nie więcej, ale w swojej klasie to zdycha. Nie ma tutaj żadnych właśnie breaking bugs, nie ma w sumie za bardzo czego się przyczepić. Ten balans dotyczący fabuły jest moim zdaniem idealnie ustawiony. Poziom, nie wiem, skomplikowania, cetera też jest właśnie dopasowany do krótkiej produkcji, właśnie do tego chorego cielesnego. Na początku tam część rzeczy jest nie do końca intuicyjna, ale w miarę szybko da się to załapać i Kolejne dni z dziadzią upływają szybciej, sprawniej Tak jak właśnie pewnie w prawdziwym życiu Gdyby prawdziwa Adrian spotkała prawdziwego dziadzie Boże jak to brzmi I też ta oprawa graficzna, wizualna, dźwiękowa To wszystko tutaj współgra ze sobą bardzo dobrze Ciężko mi znaleźć z punktu widzenia fana horroru nie? I osoby, która właśnie chciała ograć coś dziwnego, nietypowego Ciężko mi znaleźć tak naprawdę jakieś wady w pewnym sensie jako właśnie taka nisza w niszy w niszy produkt idealny, tak mogę powiedzieć nawet ta długość te mniej więcej dwie godziny na przejście, by gra nie zdążyła się znudzić, czy fabuła zbytnio rozwodnić, no to też właśnie James czy też James wiedział co robi i podjął myślę całkiem dobre decyzje i tak powstało Growing My Grandpa tak, hodując mojego dziadzie czy coś dziwnie to brzmi, ale polecam mimo wszystko, jeżeli lubicie dziwne gry i horror cielesny, albo jedno tylko z tych dwóch, no to polecam i tą myślą zakończę dzięki serdeczne za uwagę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście